Dzień dobry, jestem dźwięk. Dzień, dzień, dzień, dzień. dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Jestem eh, Olivia. Nie mi panią <grym> że za dwa na kopercie zajesz. Potem napisać do kogoś list, adres jego gramy <głosy> ja Potem trzeba wziąć i napisać na, na kopercie do kogo i od kogo. Adresator <głosy> i mieszkanie trzeba. adres tego to do